wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 dzień kwietnia. Minęła dwudziesta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kłonie zakład utylizacji opon w miejscowości Rożental na Pomorzu. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Chwilę grozy w przechodni w Tarnowie. Agresywnego mężczyznę z siekierą obezwładnili policjanci. Szansa na pokój na Bliskim Wschodzie. Jutro amerykańsko-irańskie negocjacje w stolicy Pakistanu. Nikt nie ucierpiał w pożarze, który po południu wybuchł w zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental na Pomorzu. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Ogień nie jest opanowany. Na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki strażaków. Informował w TVP Info Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.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 Wszedł z siekierą do przechodni i wykrzykiwał niezrozumiałe hasła. Tarnowska policja zatrzymała agresywnego mężczyzna, który po południu napędził strachu personelowi i pacjentom przychodni w centrum miasta. Napastnik nikomu nie groził, nie zniszczył ani nie uszkodził niczego w przychodni. Wezwani funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę. Pogotowie zabrało go do szpitala na badania. Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wieprz w okolicach Dęblina. To ważne dla jednostki wojskowej, która znajduje się w pobliżu, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Marcin Troć. To jest ponad 5,5 kilometra wałów, które będą zabezpieczać miasto Dęblin oraz infrastrukturę krytyczną, jeśli chodzi o lotnisko Dęblin. Pamiętajmy, że obszar ponad tysiąca hektarów będzie zabezpieczony. Koszt przebudowy wałów to ponad 100 milionów złotych. Negocjacje pokojowe Iranu i Stanów Zjednoczonych nie będą łatwe, sygnalizują władze Pakistanu. Rozmowy jutro w Islamabadzie. Sytuację obserwuje wysłannik Polskiego Radia na Bliski Wschód, Tomasz Sajewicz.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 Misja Artemis II wraca na Ziemię. Po godzinie drugiej w nocy polskiego czasu kapsuła Orion powinna wylądować na Oceanie Spokojnym w pobliżu wybrzeża Kalifornii, gdzie na astronautów będzie czekać statek ratunkowy. Będzie dwukrotnie wchodziła w ziemską atmosferę. Za pierwszym razem odbijając się od niej będzie to przypominać puszczanie kaczek na wodzie, tłumaczy Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. To, jak mówi, pozwoli na lądowanie z mniejszą siłą i temperaturą. No, i też kąt natarcia będzie dużo mniejszy niż w przypadku innych załogowych lądowań, no bo też prędkość będzie nieco większa niż zwykle. Załoga misji Artemis II pobiła rekord oddalania się od Ziemi. Kapsuła Orion w pewnym momencie znajdowała się ponad 400 tysięcy kilometrów od błękitnego globu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najbliższa noc z przymrozkami w całym kraju przy gruncie może być nawet minus 8. Początkowo na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu, na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami też silne zamglenie. Będzie przeważnie od minus 3 do 0. Chłodniej na terenach podgórskich i miejscami na Pomorzu około minus 6. Cieplej nad samym morzem i lokalnie w centrum około plus 1. Ogłoszenie społeczne.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 Program Trzeci Polskiego Radia. No, powiem szczerze, że byłem przed chwilą na korytarzu, tam na dole, ale muszę wrócić tu do swoich obowiązków, bo chyba zaraz nie będziemy tu już sami. Pierwsza, trójka, lista przebojów. 5,5 minuty po godzinie 20. Miło jest mi powiedzieć do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia, że w tym momencie rozpoczynamy okrągłe, setne notowanie listy przebojów. Pierwsza, trójka. Potrwa ono do 22.00, a jak ułożyły się do nagrania, przekonamy się w ciągu najbliższych dwóch godzin. W zestawieniu mamy dzisiaj dwie nowości. To samo miejsce zajmują cztery nagrania: 11 do góry, 13 spada. Myślę, że możemy zaczynać. Na miejscu pięćdziesiątym Arlo Parks, Beans, i to jest jedna z dwóch In nowości. Okazuje się, że chyba muszę pochować niektóre kartki, które tu leżą koło mnie, żeby się o 28 nie wydało, co tutaj się dzisiaj wydarzy. A dzisiaj y, mamy setne notowanie listy przybojów programu trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka. Y, ja powiedziałem dzisiaj rano u Marty Malinowskiej, że mniej spektakularny występ y, miałby tutaj Mick Jagger, y, bo najważniejsi są słuchacze i oni są dzisiaj z nami w studiu. Y, po kolei imiona i skąd przyjechaliście. Adam Szczęstochowy. Pias z Łodzi. Robert z Łodzi. Ania i Paweł z Warszawy. Dokładnie. <śmiech> Paweł Matyja z miejscowości Kościan to jest pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. Czyli cała Polska, no jakby nie było, ale jak to jest, nie mieliście co robić wieczorem, tylko przyjechaliście do Trójki, co tu się dzieje? No to była najważniejsza tutaj właśnie impreza, która się odbyła w Trójce. To jest dobrze, że słuchając radia można uzyskać na przykład w audycji zaproszenia na koncert, potem uczestniczyć w nim e, gościnnie, albo jak e, przyczynia się do audycji tutaj na przykład u Michała głosując, no to przy chyba tworzymy tą audycję i potem e, można e, po prostu e, uczestniczyć w audycji, to jest takie dobre, a nie tak anonimowo słuchać. Tu jeszcze też y, y, audycji nie anonimowo słucham na przykład czy Mateusza Tomaszuka, czy Baszki, Pani Baszki Marcinik. No dobrze, dzisiaj lista przebojów, y, pięknie powiedziane, setne notowanie, ręka do góry, kto pierwszy raz, trójce? Raz, dwa, trzy osoby. Y, no to miło, to jest bardzo miło, że znaleźliście czas, żeby być dzisiaj tutaj z nami y, i świętować, no bo to takie małe świętowanie jest, a ręka do góry, kto dał głosy na setne notowanie? Uuu, dwie osoby nie oddały. To za karę zapowiadają piosenkę numer 29. A czy ja bym, o historii coś powiedzieć, listy? Ale tak y, króciutko, e, tak. bo goście bo czekają. I... Mamy na to min minutę, tak, ja pamiętam, a, a pan się przygotuje. listy, jak został stan wojenny zawieszony w 82 roku tamtego stulecia. Potem w 90-tych latach y, y, y, y, mi tutaj przerwę zrobiła lista przebojów w Radia Regionalnego, No i ale y, wróciłem do listy od 2010 roku tutaj gościłem też u Marka Niedźwieckiego. Yy, z Lotforum słuchaczy było takie coś. I potem ta lista, która powstała w 2022, w tej nie uczestniczyłem, tej nie słuchałem. I dopiero teraz wróciłem do listy tutaj. Najpierw Piotr Mec prowadził, a teraz yy, Michał. No i tak jak się spodziewałem, każdy słuchacz ma swoją historię związaną z listą. Może ktoś jeszcze coś chce powiedzieć o tym, jak się kiedyś słuchało. I, no i, tak. Całe, całe, wszystkie imprezy się odpuszczało, żeby tylko trójki posłuchać. I spisywać na karty. A marka Ja akurat chodziłem do Stońskiej Woli do szkoły, a, a Marek niedziecki. Od razu mi się tak udało, że. W pierwszej klasie miałem spotkanie naprzeciwko szkoły w Domu Kultury, akurat z Barkiem Niedzieckim. I myślę, że to nas wszystkich łączy, że mamy wielką miłość i wielki szacunek do tego, co kiedyś było. Stąd odcinek A kiedyś to było, na początku, gdzie wspominamy sobie dzisiaj pierwsza trójka setnego notowania. Tymczasem w naszym setnym notowaniu miejsce 29. A na 29 spadek o dwie pozycje: The Dead Dance i Lady Gaga.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 There's football.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 Ja Mówiłeś powiedzieć panu Grabkowi, że od Lady Gaga to ja wolę Radio Gaga. <grych> No, warto mieć swoje zdanie. Zdania są podzielone, no ale tak głosują nasi słuchacze, bo to wy, moi drodzy, układacie tę listę. Lady Gaga, The Dead Dance, 2 na dół. Dziś na 29 ten utwór się znajduje. Dziś, czyli kiedy? 10 kwietnia, setne notowanie pierwszej trójki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć osób w naszym y, studiu. I jak się czujecie w trójce? Bardzo dobrze. Fantastycznie. Fantastycznie. Super. Lepiej słuchać tu w studio niż w domu. Tak. A to nie jest tak, że jak się zobaczy radio mówiąc potocznie od kuchni, to jakiś czar może prysnąć, czy nie? Bo chyba wręcz przeciwnie, apetyt wzrasta. Jak ta trójka jest takim kolejnym członkiem rodziny, prawda, i można chwilę w niej pobyć. Dokładnie. Tak, i dzieci muszą być zamknięte w pokojach, bo rodzice słuchają trójki. O, jakie to jest miłe. Tymczasem mamy kolejnego ochotnika, który z wielką pasją i z wielkim zacięciem zapowie kolejną piosenkę. To będzie pierwszy raz w życiu? Tak, pierwszy raz w życiu. No i to jest ten moment. To no, Miejsce 28, Rain Dance, Dave Thames. Let's get the party started See you at the bar, you was hardly talking That's when I knew that your heart was scarring Friends to lovers, need a part to star in. Like wait, babe, let me ask your pardon This ain't Gucci, this is Prada, darling If you want something, you can ask me, darling And you started laughing, cause you think I'm joking But looking in your eyes, is the best thing Break lights, giving you the red skin You was in a bad mood, for we stepped in Though you checked out, for we even checked in on the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gonna sweat your babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, yeah. and let me tell you why I'm a blesser. So I Witam Pana redaktora, chciałem złożyć najlepsze życzenia jako słuchać Trójki, Jedynki i Polskiego Radia Rzeszów, tutaj regionalnie, z Bramy do Bieszczadów, Lesko. Wszystkiego najlepszego dla Trójeczki z okazji setki listy przebojów. Pamiętam pierwsze wydanie jako jedenastolatek w 82 roku. Pozdrawiam Pana i całą redakcję Trójki życzę dużo zdrowia i jeszcze wielu wydań <śmiech> naszej trójki. Dziękuję, pozdrawiam. Serdecznie dziękujemy. No, ja zawsze przypominam w takich sytuacjach, że to dzięki wam, drodzy słuchacze, ta lista kręci się, istnieje i jeszcze dodam, że z tygodnia na tydzień przychodzi naprawdę coraz więcej głosów. Wesoła ekipa naszych radiosłuchaczy w studiu no i każdy chciałby i zapowie jakąś piosenkę. Kolejni goście powiedzą teraz, że. Na miejscu 27, dwie pozycje niżej. Kaśka Słuchacka i. Pokoje. Pokoje. sobie też myślę, bo dzisiaj taki dobry wieczór do rozmyślań, że jak rzeczywiście kiedyś powstałaby książka pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, to formacja de Cure miałaby swój rozdział, ale myślę, że Kaśka Sochacka też by miała swój rozdział i jej wszystkie przeboje uwielbiane przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, którzy dzisiaj są z nami w studiu, którzy dzisiaj są na korytarzu, którzy dzisiaj są w pokoju realizatora. No i to wszystko się tutaj dzieje, setne wydanie pierwszej trójki, Kaśka Sochacka, pokoje dwa piętra niżej na 27 miejsce dziś wylądowała. Jak się bawicie, jak się czujecie? Super, Super. Super. ale jest trochę trema. Świetnie. Ale czemu trema? Yy, nie wiem, ten mikrofon jakoś tak onieśmiela. <śmiech> tak, ale potem jak się odsłucha tego w domu, no to wyjdzie... No właśnie jestem ciekawy efektu, jak to będzie słychać po tej drugiej stronie. No dobra, zapowiadamy kolejne miejsce. Tym razem nasz stały słuchacz, pan Paweł. No jest Daria ze Śląska. Na miejscu... 26. Na miejscu 26. Daria ze Śląska, a może jeszcze się da? Pięterko, kondygnacja druga. jak Tacy byliśmy pewni Tacy byliśmy wow Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał Gdy od deski do deski Przegapialiśmy noc A może jeszcze się da Przecież nie byliśmy pierwsi którym się sypie na głowę świat bez przerwy A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi I może w końcu nam wróci smak do życia Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach Wyglądała jak ja Jeśli ktoś ją spotka Któregoś dnia Bardzo proszę o kontakt Była z nami pięć lat A może jeszcze siedem. Przecież nie byliśmy pięć którym się sypie na głowę świat bez przerwy, A może jeszcze siada, przecież optymizm masz we krwi, I może w końcu nam wróci smak do życia. Serdeczności z okazji rocznicy wydania listy przebojów. Dla Was, dla profesora Grabsona, podstałych i wiernych słuchaczy ze Stowarzyszenia Nasza Narę i dowódcy tej drużyny Szczupaka Zwiardowa. Grabson, trzymaj tak dalej, a będziemy zawsze sobą. O! Ta minuta ciszy mówi wszystko. Trzymajcie się ciepło. No to wy, słuchacze, drodzy, powinniście trzymać tak dalej, oddawać głosy na piosenki, żeby się działo, działo, działo na nasze liście. A to, co dzieje się na liście, w liście pierwsza trójka, no najlepiej wiej notuje Piotr, administrator strony facebookowej. Piotrze, nie patrz na tą kartkę, bo tu jest zestawienie. Patrz na swoje i opowiadaj. Jeśli się nie mylę, to teraz będzie Dekiur, tak? A, to już tak all do przodu live, wybiegasz Tak, to już teraz możemy powiedzieć, że za chwilę Robert Smith i jego ekipa na miejscu 25. Tak, i to jest, proszę Państwa, 74 raz na liście pierwszej trójki. Ale nie jest to piosenka, która jest najdłużej, oczywiście. No ale jedna, jednak, tak jak mówiliśmy o Dekur czy o Kaśce Sochackiej, jedni z budowniczych, Naszych stunotowań. To tak przeliczając, ile funtów z Robert Smith zgarnia za ten utwór z trójki, jak myślisz? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek, no teraz chyba tak naprawdę poza, poza listą pierwsza trójka, no to już rzadko słyszymy tą piosenkę, bo to jednak półtora roku już. No jakby nie było, płyta bardzo dobra. Masz jeszcze coś na teraz? Nie, no poczekamy z następnymi ciekawostkami. <śmiech> Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia. I stopniowane jest napięcie. No to teraz ja zapowiem, proszę mi pozwolić The Cure All I Ever m 5 do góry na 25. Informacja The Cure, tak, jakże ważna dla całej muzyki rozrywkowej yy, i jakże ważna dla listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Olaj Everm 5 do góry, miejsce 25. Lista małpa polskieradio.pl, dwie dwójki i siedem trójek, yy, telefon dzwoni, yy, maile przychodzą, ale y są z nami słuchacze listy przebojów i kolejny z nich zapowie następny utwór. Miejsce 24. Bez zmiany YouTube Song of the Future Ze Skarżycka. Słuchacz, ja jadę do państwa, czy to spotkanie zaczyna się o 22.00, czy już się zaczęło? No, no tam zaczęło się i to od 19.00, o 22.00 kończymy biesiadowanie, jeżeli chodzi o setne wydanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No, skład się wymienił w studiu, kolejna grupa słuchaczy, którzy bawią się z nami w listę przebojów. Po kolei, imię i skąd jesteśmy? Ja jestem Patrycja, ja jestem z Warszawy. Krystyna z Warszawy. Mateusz z Białej Podlaskiej. Monika z Warszawy, ale tak naprawdę z O, i Tomek z Warszawy, a tak naprawdę z żywa. Cezary, suwałki i warszawskie Włochy. Suwałki i warszawskie Włochy. Ręka do góry, kto pierwszy raz w trójce? O, I jak. Jak to wygląda z drugiej no, strony? No bardzo ciekawie. Dużo słyszałam od mamy, jak to tutaj jest. Świetnie, mama regularnie przyjeżdża na koncerty, no a ja pierwszy raz i tak debiutuję. A to nie jest tak, że jak teraz się było w tym radiu, to się inaczej będzie patrzyło na słuchanie radia? Że już o, się na wie... pewno. Tak? Tak, zdecydowanie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Yy, no dobrze, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w szczytnym celu, bo mamy setne notowanie, ale też fajnie, że odwiedziliście studio i chcecie zapowiedzieć piosenki. Oto kolejna z nich. Dzisiaj... Z miejsca dwudziestego na 23 trzecie ląduje piosenka Depeche Mode, He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. Z tego wszystkiego zapomniałem, jak się zapowiada piosenki, bo tutaj tylu chętnych jest, żeby to robić, ale przypomnę, i z tego wszystkiego coś w słuchawkach trzeszczy. Depeche Mode, Universal Soldier, z 21 na 23. Tu kolejna kolejka do studia się ustawia i kolejne piosenki są do zapowiedzenia. Miejsce 22, Daria Zawiałow, ballada o niej. I znowu wracam do tej książki, pierwsza trójka myśli słuchaczy, tam o piosence balladonii też pewnie byłby rozdział. Daria Zawiałow na miejscu 22, a gdzie w setnym notowaniu, w setnym notowaniu naszej listy, do którego nie dość, że przyjechali słuchacze z całej Polski, to jeszcze dzwonią telefony. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy listy przebojów Trójki, a szczególnie Pana Pawła, SP7 i SP6 Wełku. Życzymy miłego słuchania, Gabi i Iga. No, co to by była za lista przebojów bez naszych milusińskich z SP7 i z SP6 Wełku, ale tutaj na milusińskich gości nie narzekamy, bo do Trójki dzisiaj, Przybyło naprawdę wielu słuchaczy, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni, ale przede wszystkim też my jesteśmy zadowoleni, że trójka takich wspaniałych słuchaczy ma, którzy zapowiedzą teraz jedni z nich kolejną piosenkę. Na miejscu 21 z 16, Tako Hemingway. Zakochałem się pod apteką. Był rok 2012 Pierwsze wąsy, prawo jazdy W oczach jeszcze iskierki nadziei Zanim zbladły, zanim zgasły Idę rano po inne. Stoi postać, jej głowa jest w dymie Zwykle są tu staruszki i starcy Nie sądziłem, że spotkam dziewczynę Ona stała w łapie dwa szlugi Pierwszy zgasł, więc zapala drugi Dym rozmywa się na momencik da się na mnie gapi jak Kubrick w Słyszę sensie postać z jego filmu Kojarz ten taki Kubrick Stair, nie? Jak chłop stoi taki Wiesz, patrzę nie? no to tak mnie... Więcej. No ale wchodzę i staję w kolejce Przy kasie babunia patrzę w podzięce Że te kroperki co dali jej wcześniej Sprawiły, że nie rozsadzają mięśnie Dziewczyna wchodzi, już takie mam szczęście Dalej się kapi jak przedtem Polej już na mnie, mówię pani Solpa w rozpuszczalnej tabletce Już pan tamto złożył, był pan w środę To jest silny proszek, więc dać nie mogę Są zasady, wie pan, niech pan dba o zdrowie I mniej alkoholu, tyle panu powiem Wychodzę stamtąd, mam serce w gardle Co za farmaceutka, to jest fest ładne. Wychodzi ona i ma w ręce siatkę Wyciąga nie no pewnie zgadniesz Nie nie wili Deco nie w tropikach daleko Nie na mnie nad rzeką Zakochałem się pod apteką Zakochałeś się pod apteką Zakochałem się pod apteką Gdy jej popiół padał na beton Zakochałem się pod apteką Nie nie w willi Ad Deco Nie w tropikach daleko nie nad jedną nad rzeką, zakochałem się pod apteką. Zakochałeś się pod apteką? Zakochałem się pod apteką, gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się, mówi tak. Cześć, kupiłam ci solpadę i mail, to totalnie dziwne, ale carpe diem Myśli, dasz mi numer, albo adres e-mail, wezmę cię na lufę, albo randkę w kinie O, mi w głowie się system zawiesza. Przysięgam na Hipokratesa, stałem jak wyty, nie mając pojęcia, jaki mi życiowy bigos miesza Nie, nie, Willy Arteko. Nie w tropikach daleko, nie na nad niemnym zakochałam się pod apteką. Zakochała się pod apteką, zakochałam się pod apteką, gdy mój popiół padał na beton, zakochałam się pod apteką. Nie, nie wili apteką, nie w tropikach daleko, nie na nad niemnym zakochałam się pod apteką. Zakochała się pod apteką, zakochałam się pod apteką. Blanty z nią, żyłem, śpiewałem country z nią Śniłem, łykałem tapsy z nią, na nowo odkryłem miasto z nią Kupowałem z nią papierosy i zielone air maxy z nią kochałem je rdzawe włosy. Oczy co jak latarniel lśnią. Gdybym cofnął czas, żeby coś naprawić, to, to jedno chciałbym sobie zabić, bo... bo zazdrość to okropny nawyk. Wciąż się opytałem o chłopów dawnych. O... Jesteśmy, o tak, jesteśmy. Czerwona lampka w radiu zawsze świadczy o tym, że, że jesteśmy na antenie. Tak o Hemingway. Rumak Liwka. Zakochałem się pod apteką z 16 na 21. Słuchacze w studiu, słuchacze zapowiadają kolejny utwór, bo to jest setne notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył trójkę, to tak, my cały czas w listę przewoju się bawimy. To tak, my dzisiaj mamy setne notowanie. A w setnym notowaniu... Yy, miło mi zapowiedzieć wykonawcę rokowego Tomasz Lipa Lipnicki i utwór Pola Bitew. Na miejscu? Na miejscu dwudziestym. świt. Den Zawił. W powietrzu dym płomienie, a w oczach lęk Śpiew ptaków wciąż zagłuszał bite w zgiełk, Gdy ludzie się biją o Sie o ziemię, nieważne jest sumienia brzemie, nie liczą się kolumny ofiar, nie liczysz się, nie liczę się, Gdy wybujałego rosną wciąż i coraz większą pustkę w siebie tmą. po to naszej krwi Radują się demony Serce śpi Gdy ludzie się biją o władzę Nie widzą rani krwawej zdarzeń Nie liczą się spalone domy Nie liczysz się, nie liczę się Nie liczą się kolumny ofiar Nie liczy się, nie liczy się Ludzie się biją o wiarę Dzień dobry. Chciałem serdecznie podziękować za wspomnienie utworu grupy Manam. Pamiętam, jak w filmie dokumentalnym Beats of Freedom pan Marek Niedźwiecki mówił, że jako ocenzurowany utwór musiał puszczać tylko same werble, aż mniej się ciarki przeszły. Ja pozdrawiam serdecznie Marlenkę, która pisze dzielnie na naszym szkolnym Discordzie z SP7 EŁK i to w kontakcie. No ja mówiłem o tym, że kiedyś to w skrócie to tylko tango na antenie trójki się pojawiło, bo takie były czasy. My dzisiaj zagraliśmy w całości, ale historia. Archiwum LP3 to na początku. Wracamy do spraw bieżących. Miejsce 20. Tomasz lipa Pola Bitew. Zanim kolejna grupa słuchaczy dotrze tutaj do naszego radiowego studia, Piotr i jego asystentka Ania z profilu Pierwsza Trójka, Myślnik Słuchacze, ja tylko mówię o Facebooku. Okazuje się, że z okazji setki jest jeszcze drugi profil. Gdzie? No tak, bo to jest troszeczkę tak, że Facebook to już niektórzy mówią, że to dla tych starszych jest tak, a Instagram to jest dla młodszych. No to mamy też profil na Instagramie od kilku dni, ale już jest dość aktywny. Nie będę tutaj wymieniał, dzięki którym artystom jest dość aktywny, bo to każdy też może sobie sprawdzić, żeby nie, żeby nie reklamować tutaj konkretnych osób. Natomiast rzeczywiście będziemy się starać, żeby to właśnie też... Chodzi o promocję, tak? O promocję i zarówno trójki, jak i pierwszej trójki naszej listy, żeby było od nas jak najwięcej w tych social mediach i żeby to się jakoś tak kręciło. I żeby w końcu dotarło do kosmosu. Co my tutaj robimy? No tak, tak. Z kosmosu słyszeliśmy w serwisie, że wracają dzisiaj tam naukowcy, którzy dookoła Księżyca sobie latali. Ale rzeczywiście, no fajnie, fajnie. Jak, jak widzimy, słyszymy, że, że słuchają nas słuchacze i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, tak, i na Węgrzech. E, no, w dzisiejszych czasach to rzeczywiście jest proste. Włączamy sobie komputer i, i słuchamy. Tak. To jeszcze raz, Piotrze, przypomnij, jak najprościej znaleźć nas na Instagramie? Mówię o fanpage'u. E, pierwsza trójka słuchacze z podkreśnikami. Dobrze, jak co tydzień, tylko że teraz na Myśliwieckiej skrzętnie notujesz wszystko to, co dzieje się na liście, czy dotychczas to, co zadziało się w setnym notowaniu, coś cię zaskoczyło? Sprawiło, że powiedziałeś, wow! I wow, to wow za... jeszcze nie było, chociaż nowości mi się bardzo podobają w trzydzieści-ce. to są bardzo fajne, zarówno Arlo Parks, jak i Dave i Thames, no to są fajne piosenki. Żałuję, że te takie już, no ja to nazywam dinozaurami, tak, piosenki Erosmith z Youngbloodem i, i Mary z Polski nie mogą się wybić z tej poczekalni do, do głównego zestawienia, także polecam te utwory słuchaczom do głosowania. No i zobaczymy, no, czekam, czekam na, na, kolejne, na kolejne utwory. No, no to teraz sprawdziam. znasz nasze utwory na pamięć. Co już pod nami tutaj pięknie gra? Nowe słowa na ty, ty. A nie słyszy tak, Basia na wojska, Basia Małecka, bodajże Basia na wojska, Basia Asia, Małecka, tam. miejsce 19, a my zapraszamy kolejnych słuchaczy do studia. Basiana Wojska, Basia Małecka, nie ta droga, miejsce dziewiętnaste, cztery w dół, w setnym, uwaga, w setnym notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. 10 minut pozostało do 21 w naszym studiu. Pani Jasia? Joanna. Joanna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skąd pani przyjechała? Proszę mówić do mikrofonu. Z Częstochowy. Z Częstochowy. Razem z marzem. Dokładnie. dzisiaj po liście wracacie do Częstochowy? Przyjechaliście tak. specjalnie? Specjalnie tylko dla trójki. A czy oddała pani głosy na setne notowania? Tak. No to bardzo fajnie. I to jest ten jedyny moment i niepowtarzalny, może nie jedyny, ale może pierwszy, kiedy cała kula ziemska słucha trójki i nawet słyszą nas dzisiaj w kosmosie, a pani teraz przed radiowym mikrofonem zapowie kolejną piosenkę w liście przybojów. I to jest ta chwila. Jest to spięty, zapalenie, przedrostka, miejsce osiemnaste. że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrozkiem, nie? To jakoś tak nieładnie Mili państwo, to byłoby już i drobno chrześcijaństwo Kłania się Robert świnika, U mnie wszystkie też wzmacniacze lampowe włączone przepięknie grają. Oczywiście z okazji setnego wydania wszystkiego najlepszego. Eee, no może się doczekam jeszcze w życiu do tysięcznego wydania, ale chciałbym tak przypomnieć. Ciekawe, czy ktoś mnie poprawi, bo kiedyś to było. Czy to prawda, że 17 kwietnia w 1982, to było tak zwane zerowe wydanie listy przeboju, bo dopiero następne nastąpiło tam 24. Pan Marek nam prezentował takie, żadnego rankingu nie było, po prostu subiektywne propozycje, na co można głosować, czy to 17 kwietnia było tak zwane nieformalne, zerowe wydanie listy przebojów w 82 roku. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, wszystkiego dobrego, starcie się dobrze. Zaraz, zaraz, muszę pomyśleć, co ja robiłem 17 kwietnia w 82 roku. Ja myślę, że chyba u mamy byłem na rękach, tak mi się wydaje. Ale może ktoś z słuchaczy pamięta. A kiedyś to było. A teraz jak jest? Teraz jest Full HD. Absolutnie ciekawa płyta z Piętego. Z niej zapalenie przedrostka. Utwór, który pilotował wydawnictwo na singlu. No, po polski poeta. Piosenki, jakby nie było. Wszyscy lubimy, znamy. 18 bez zmian. Lista małpa radio.pl, dwie dwójki, siedem trójek. No właśnie, to jest telefon do nas. No tutaj się dzieje, za szybą kolejna grupa słuchaczy, wszyscy specjalnie przyjechali do trójki. A ja się tak wstydzę trochę, więc się schowam za ten komputer i zapowiem kolejny utwór, żeby mnie nikt nie widział. Kolejny utwór pod tytułem Wolny Wybieg wykona dla Państwa deserter. Pozory wolności Zakładasz tam kajdany Zamykasz się w zagrodzie Elektryczny pastuch jest zbędny Algorytmy spełniają te role To co widzimy To tylko cienie Tańczące na ścianie jaskini największa. Dostaniesz to, na co czekasz, żebyś tylko nie przestał bezmyślnie klikać. Korporacje wiedzą, jak spełnić rolę twojej cyfrowej nianki. Znają najbardziej skryte sekrety. Nie wypuszczą cię z twojej Pamiętam te setne notowanie z roku 1984 i właśnie tutaj słuchaj przed chwilą powiedział Regi Gaga, to był numer jeden w marcu 1984, bodajże 17 marca, ależ to było święto trójki wtedy. Niesamowite, pamiętam, słucham, nawet gdzieś na YouTubie można to notowanie odsłuchać, a później była druga część podsumowanie nocne, setne notowanie, marzec 1984. Nick Kershaw był, Manam był, był y, na pierwszym zespół Queen. Klasik nowo wtedy koncertował y, w Warszawie, na Torwarze bodajże, tuż obok Isar Solo chyba był gościem w trójce. Ależ to było święto trójki, niesamowite. A, zaraz, zaraz, a czy my dzisiaj święta też nie mamy? No wiadomo, kiedyś to było. Co tydzień w piątek, kilka minut po 19.00 kłaniamy się historii, kłaniamy się temu, co kiedyś... Działo się w liście przebojów. Dziś setne notowanie pierwszej trójki to nowy rozdział pisany w historii tego radia. Rozdział pisany też przy pomocy naszej fantastycznej strony i naszych fantastycznych adminów. Pierwsza trójka myślnik słuchacze Piotr jest z nami i Piotr znowu ze swoich notatek wyciąga niesamowite informacje. Tak, to ja też najpierw się cofnę do tego setnego wydania e, listy przebojów trójki, bo ja, to jest, rozmawialiśmy przed audycją, że to jest moje pierwsze wspomnienie. To Radio Gaga z 1984 roku. E, natomiast teraz powiem o miejscu 16. już zapowiem od razu. To jest Bielizna i Bagno, które e, e, zespół Bielizna też ma swój jubileusz dzisiaj na naszej liście, bo jest. Piosenka Bagno po raz 50. Uuuu, no dobrze, my dołączamy do tego życzenia zdrowia dla Jarka Janiszewskiego. Tak jak Piotr powiedział, Bagno na 16, a my wracamy po serwisie informacyjnym z kolejną uśmiechniętą brygadą słuchaczy. Zastanawiasz się, czy tu warto żyć? Sądzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I Nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno.